Jetzt! Checkt das, liebe Leute! Direkt aus Warschau, speziell für euch! Kurzstrescher, www.kurzstrescher.com! Es wird ein echtes Abenteuer sein! Ihr erlebt ein Abenteuer mit dem Kurzstrescher! Checkt das! Den Text, mich am Das. Jestem kot z wieszcie, wierzcie, że ja robię to, co chcę nareszcie Dla mnie hip hop jest tym, czym da woda I to nie jest taka jaka musisz głupia metafora Bo chodzi o to, że dopiero wtedy jest przygoda Kiedy się do tego jakiś fajny aromat doda Warszawa, tutaj mieszka nasz koleżka Co robi bity i nie może robić ich przestać Orzeł i Reszka jak Kotek i Jasiek Jestem dwoisty, czy dwoistość łapiesz, robię muzykę i robię to dobrze, kiedy ty mi mówisz, że ty słuchasz tego miło mi Lecz po pierwsze nie dla sławy, jak powiedział Włodzimierz. robię to, bo chcę, tak zawsze było i mm, Będzie bo to zajęcie, to jest moje ulubione, więc będę robił rap, a właściwie też w tę stronę Właśnie ha, byłem zrobić shushu, wracam pełen animuszu i mam pomysł, o czym pisać, będę pisał o tym Dzisiaj właśnie byłem zrobić shushu, wracam pełen animuszu i mam pomysł czym pisać, a. będę pisał o tym dzisiaj a Jestem kotem z i szczerze szczerze zęby Bo na koncertach występuje jeszcze Natalia Oto kogo moje serce wielbi Bez przerwy, nie bez werwy, kojone nerwy przez nią mm. Artystę musi spowić mistyczna tajemnica Bo inaczej słuchać się o wiele mniej zachwyca Inna wytyczna na to, że muszę mieć głos pewne siebie I od czasu do czasu mówić, że komuś zajebie A ja jestem na to zbyt miłym chłopcem Lecz to nie jest źle, to w sumie chyba dobrze Dobrze, rapy, hipy, hopy, robię ziomeka. Potem je umieszczam na mojej stronie www.streszczer.com. Na tą witrynę wejdź i sprawdź kto dla mnie skryczuje to i wiedz to, że to DJ ASX, to ma twarz jak dziecko Właśnie byłem, byłem zrobił szysiu, wracam pełen animuszu I mam pomysł, o czym pisać będę pisał o tym dzisiaj Właśnie byłem, byłem zrobił szysiu, wracam pełen animuszu I mam pomysł, o czym pisać będę pisał o tym dzisiaj ja Lubię i... robić bity, bo bity się robi fajnie Za to nie potrafię no. się zupełnie parać freestyle'em Ej, ten tego jestem szczerze kotem, kotem Robię bit, tekst teksty, jestem bogiem i chcę unikać pisania głupot, jeśli tak będę robił, to niech słyszę nóg pod niech mnie zagłuszą, lecz mimo tych wad i cech bliski niezmiernie jestem, aby rzec, że robienie tej muzyki jest tak przyjemne, że właściwie porównać je można pewnie do największych przyjemności, których wszak nigdy jest dość mi Aha, aha, aha. Mam i rogę za nałby i tłusty brzuchol Ja śpiewać nie potrafię, ale chuj z tym kurwo Bo umiem zrobić bardzo trudny rynek podwójny Więc zostałem raperem i na razie przy tym stójmy Właśnie byłem zrobić syszu, wracam pełen na nim I mam pomysł o czym pisać, będę pisał o tym Dzisiaj właśnie byłem zrobić syszu, wracam pełen na nim I mam pomysł o czym pisać, będę pisał o tym dzisiaj i. Wow. Wow. Ja sam co trudności o trudnościach dojechania oh, do stójki, yeah. oh, wow. No jeszcze raz poproszę. No okej, okay. o coś za długo to zostało.